Razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia minęła 23. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie potwierdzają utratę dwóch samolotów wojskowych nad Iranem. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Rozpoczynają się święta wielkanocne. Jedni wyruszyli samochodami, inni pociągami, a są też tacy, którzy wybrali wylot z Polski. Do aresztu trafił mężczyzna, który strzelał do byłego przełożonego w fabryce w Łodzi. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły utratę dwóch samolotów wojskowych w regionie Zatoki Perskiej. Trwają akcje poszukiwawczo-ratownicze.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 Przygotowane, bo boję się jakichś awarii. Tak więc sama jeżdżę. Nie, nie, mam dobry samochód, akurat służbowy, także nie trzeba było. Jest cały czas gotowy na drogę. To służbowy najlepszy. Najlepszy tak jest. W ubiegłym roku w wielkanocny weekend doszło do ponad 240 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób. Dla osób, które w świąteczne podróże wybiorą się pociągami PKP Intercity przygotowało więcej połączeń. Będą też doczepiane wagony, zapowiada rzecznik spółki Michał Wrzosek i dodaje, że z powodu wysokich cen paliwa zainteresowanie podróżami koleją rośnie. Spodziewamy się tego, zauważamy, że nastąpił pewien dodatkowy przyrost pasażerów w marcu i bardzo możliwe, że to ma związek tak, z rzeczywiście z cenami paliw, więc to obierzemy też pod uwagę. PKP zapewnia też, że na głównych dworcach przesiadkowych pracować mają osoby, które będą udzielały informacji pasażerom. I zaglądamy jeszcze na lotnisko. W hali odlotów na Okęciu byli dzisiaj ci, którzy święta wielkanocne spędzą poza Polską.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 Treść rozważań Drogi Krzyżowej przygotował Francesco Paton, były kustosze Ziemi Świętej. W rozważaniach jest mowa m.in. o świecie cierpiącym z powodu cynizmu tyranów i autorytarnych reżimów. Nie brakuje modlitwy za ofiary wojen, więźniów, uchodźców i chorych na depresję. Jest areszt dla mężczyzny, który strzelał do byłego przełożonego w fabryce w Łodzi. Jak przekazał nam Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, podejrzany nie przyznał się do zarzutów.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 Sporty Mateusz Foremniak. Niczym taran rozpoczęły półfinał siatkarskiej Tauron Ligi Zawodniczki Dewelopresu Rzeszów. W pierwszym meczu serii granej do dwóch zwycięstw odprawiły bez większych problemów 3 do 0 BKS Bielsko-Biała. Tak to spotkanie podsumowała Svitlana Dorsman, środkowa dewelopresu. Dzisiaj my zrobili dobrą pracę. Ja myślę, że dobrze zagrali ten mecz, no my mamy jeszcze jeden i w Bielsko to nie będzie tak łatwo dla nas. I ja myślę, że dziewczyny będą bardzo walczyć też, żeby zostać. My musimy być przygotowani do tego. Ten wspomniany kolejny mecz we wtorek w Bielsku Białej. Dzisiaj o piąte miejsce grały też siatkarki lks u i Stary Mielec, górą 3 do 1 ekipa z Łodzi. Wciąż w sezonie zasadniczym rywalizują koszykarze. W 25. kolejce dzisiaj Arkadynia ograła 95 do 76 miasto Szkła Krosno, a MKS Dąbrowa Górnicza wraca z Gliwic z wygraną 90 do 80 z tamtejszym GTK. Półfinały okazały się przeszkodą nie do przejścia dla naszych deblistów. W Bogocie na tym etapie swoją przygodę zakończyła Katarzyna Piter grająca z Belgijką Kempen, a w Marrakeszu Filip Pieczonka dzielący kort z Marokańczykiem Larousim. Do fazy playoff nie udało się przedostać naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Kerlingu. Wygrane z Niemcami i Norwegią wystarczyły jednak do zajęcia 12. miejsca, ale przede wszystkim zapewnienia sobie udziału w kolejnej edycji Mistrzostw. Trzeci raz z rzędu podobna sztuka nie udała się reprezentacji Włoch w piłce nożnej. Wszystko za sprawą barażowej porażki z Bośnią i Hercegowiną, która dzisiaj kosztowała posadę selekcjonera Gennaro Gattuso. On ze spokojem może wrócić do śledzenia europejskich lig. Dzisiaj grali w Hiszpanii, gdzie Rajo 1 do 0 lepszy od Elcze oraz we Francji, gdzie PSG 3 do 1 ograło Toulouse. Jutro wraca PKO Ekstraklasa i spośród czterech zaplanowanych spotkań najsmaczniejszy kąsek czeka nas w białym stoku. Jagiellonia po ciężkim marcu będzie próbowała odkuć się meczem z Lechem Poznań mówi trener Jagi Atrian Siemieniec. Na konferencji zawsze można dużo powiedzieć, a wizytówką tego wszystkiego jest i tak to co drużyna zaprezentuje, ale ja bardzo mocno w to wierzę, że od jutrzejszego meczu ta nasza forma będzie zwyżkować i że to co najgorsze w tym sezonie jest już za nami. Odpowiedź jutro od 20.15 a Sport w Trójce wraca chwilę po siódmej. Są ostrzeżenia synoptyków na tę noc przed niskimi temperaturami w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, na wschodzie Wielkopolski, w północnych powiatach świętokrzyskiego i śląskiego. Temperatura może spaść do minus jednego stopnia, a przy gruncie do minus czterech, a nawet minus sześciu. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, możliwe są większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 11 do 16 stopni, chłodniej na północy od 7 do 10.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 Będą towarzyszyć nam w tę niedzielę między 18 a 20. M.O. Mariusz Owczarek. Z całego serca zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa w drugiej godzinie rozmów niegłośnych, które realizuje Adam Hrynkiewicz, wydaje Michał Kowarski, a prowadzę ja, Maciek Wasilewski. Rozmawiamy o tym, jak postrzegamy dziś poświęcenie. Czy poświęcając się innym, ubogacamy nasze życie, czy się w tym życiu zatracamy?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 Stając zapatrzeni obłoki w niebo, zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie. Czy został królem, a kto chciał zostać Bogiem? Kto z gwiazdo zbioru wega, patrząc na ziemię zgadnie? W poprzedniej godzinie gościliśmy siostrę Małgorzatę Chmielewską i profesora Tadeusza Gadacza. Teraz czas na kolejną gościnię. Moją i Państwa gościnią jest Jolanta Berezowska, lekarz psychiatra, psychoterapeutka i nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Eliksonowskim. Dobry wieczór, Pani Jolanto. Dobry wieczór, Panie Macieju. Czy poświęcenie jest zagadnieniem, z którym spotyka się Pani w swoim gabinecie? Co zwykle poświęcają Pani pacjenci? To jest bardzo też trudne pytanie, bo pacjenci pytają się o, o sposób życia, jak żyć tutaj, w tym dzisiejszym świecie, w świecie, w którym jest promowane indywidualność, też trochę taka oddzielność od innych. To sprzyjała do tego pandemia bardzo i teraz mamy trochę powrót do tych wartości, które były wcześniej, ale to jest jakby taki konflikt wewnętrzny pomiędzy tym, czy mam się poświęcić komuś, czemuś, czegoś, czy też no jednak zająć się sobą, swoimi sprawami. Co pan wtedy i, odpowiada? E, no, najlepszym rozwiązaniem jest, czy dobrym rozwiązaniem jest, w, w każdym kontekście przyjrzeć się temu, ile dla mnie, ile dla kogoś. Jak ktoś ma, czy jest planuje, czy ma już małe dziecko, no to nie ma o czym rozmawiać. My temu małemu dziecku nie powiemy, że nie mamy czasu. Musimy mu poświęcić czas i uwagę. A kiedy poświęcają no, marzenia, aspiracje? No czas, no właśnie, dlatego mówię o czasie i kontekście, że w momencie, kiedy no, jest tego potrzeba, to dobrze jest jak wziąć pod uwagę to, że poświęcenie czasu i uwagi dla bliskich jest niezwykle ważne. Ale no na przykład ten bliski, ten maluch rośnie, jest coraz większy. No i wielu rodziców ma problem z tym, żeby e, wyrównać i mieć teraz czas i uwagę dla siebie, co też uczy takie dziecko, że no, czas dla niego i czas dla mnie. To podobnie jest w związkach partnerskich, no bo teraz jest bardzo dużo związków e, głównie partnerskich. No ile mam czasu dać tobie, a ile mam sobie, znaczy jak mam nie zrezygnować z siebie wobec kogoś, kogoś bliskiego, ważnego, kto no, też potrzebuje mojego czasu i uwagi, no i to w terapii par, no rozmawiamy o tym, jak zrobić dobry bilans tego. Ktoś choruje, coś się wydarzyło, no to dobrze poświęci czas i uwagę, ale w parze ważne jest, żeby też była taka równowaga zwrotna. To znaczy ja tobie daję czas i uwagę, kiedy ty potrzebujesz. Ale kiedy ja potrzebuję, to też potrzebuję, żebyś to mi dał. Mhm. E, no, mamy też takie zjawisko, które, które jest, e, no jak coraz bardziej powszechnym, że e, młodzi ludzie poświęcają czas i uwagę na wolontariatach. Ostatnio były takie bardzo trudne sytuacje związane na przykład ze schroniskami dla zwierzaków e, i tam bardzo wielu wolontariuszy poświęcało czas uwagę żeby no, pomagać. Poświęcając czas i uwagę ludzie w różnych też organizacjach karytatywnych, to jest właśnie poświęcenie czasu i uwagi już nie dla bliskich, nie dla swoich, że tak powiem, tylko dla, dla innych, dla całego, no, dla grupy ludzi, która potrzebuje. To ja zapytam, jeśli pani pozwoli. Tak sobie myślę, że ludzie, kiedy decydują się na ten rodzaj Poświęcenia potrzebują znaleźć uzasadnienie. Do jakich wartości, według pani, do jakich przekonań się zwykle odwołują? Myślę, że taką bardzo dużą, ważną wartością jest współczucie. Jestem też nauczycielką compassion, czyli inaczej mówiąc współczucia, tego jak dostać się do takiej wielkiej wartości, jaką jest współczucie Czyli inaczej mówią życzliwość dla innych, ale życzliwość również w sytuacji, kiedy ktoś cierpi, kiedy komuś potrzebna pomoc i to jest właśnie współczucie. Jak umiejętnie tym, okazywać współczucie, a, a jakich błędów nie popełniać? Współczucie bardzo różni się od litości. Y i takiego pomagania, które no nie widzi zasobów danej osoby. Współczucie jest też no, związane z taką wielką wartością, jaką jest miłość, bo no, trzeba naprawdę szukać takiej wartości w sobie, żeby no patrzeć na innych bez rywalizacji. Współczucie jest w zupełnie innym miejscu niż rywalizacja. Zupełnie inne zachowania, zupełnie inne myśli, zupełnie inny dialog wewnętrzny jest w tym i w tym obszarze. Rywalizacja stawia na, na, na pierwszym miejscu siebie. A współczucie mówi o tym, że inni też cierpią, że inni też potrzebują pomocy, że inni też... Um, istnieją po prostu. A czy wrócę, jeśli Pani pozwoli, do tego wątku e, poświęcenia, bo temu poświęcona jest dzisiejsza audycja, e, czy istnieje według Pani w ogóle coś takiego jak korzystne poświęcenie dla osoby poświęcającej się, czy, czy istnieje e, poświęcenie szkodliwe? Jak je odróżnić? Czym to mierzyć? No, po, poświęcenie korzystne to będzie takie poświęcenie, które no nie niszczy tej osoby, która się no, coś daje. Poświęceniu korzystnym, czy jakby takim sprzyjającym e, rozwojowi, będzie, będzie taki rodzaj a życzliwości dla, dla siebie, że ja daję komuś coś dobrego, ja się z tego cieszę, ja mam z tego. Przyjemność. No, dzisiaj mówimy dużo różnych biochemicznych w czynnikach. Poświęcenie, które jest życzliwe no i nam po prostu dużo dopamina. Radość sukcesu, że ktoś komuś coś dał, też się wiąże z taką po prostu piochenią mózgu. To nam daje radość, też kolejna wartość, radość. A poświęcenie, które jest takim szkodliwym poświęceniem, no to spotykamy często w rodzinach, w których no jedna osoba nadużywa czegoś. A druga osoba dba o niego, poświęca się, robi za dużo, zapomina o sobie, w zasadzie staje się ofiarą tego, tego drugiego. I wtedy to jest szkodliwe. I wtedy to wymaga psychoterapii i pomocy. No właśnie, jak gdy człowiek odkłada na bok swoje aspiracje, swoje plany, samego tak. siebie dla, i uzasadnia to, że robi to dla dobra rodziny, dzieci, męża, żony, partnera. Co pani wtedy podpowiada takiemu człowiekowi, o co pani wówczas pyta. No może być tak, że dla kogoś wartość poświęcenia będzie tak wielka, że nie będzie cierpiał z tego powodu, że na przykład w imię rodziny yy, no, porzuca pracę, porzuca studia, porzuca aspiracje, porzuca zainteresowania. Może tak być. Myślę jednak i bardzo często e, po jakimś czasie te osoby, kiedy przychodzą rozmawiać o swoim życiu, czują się nieszczęśliwe. Bo zrobiły za dużo i oczekiwały za dużo. Bo jeżeli oczekujemy wdzięczności, to to już nie jest poświęcenie, tylko to jest... Transakcja. Transakcji, no właśnie. I jeżeli ta transakcja jest m, korzystna dla obu stron, to... Dobrze, ale ona często nie jest korzystna, bo taka osoba, która się poświęca daje za dużo, a nie uczy tego albo nie do końca uczy, że ten drugi ma też coś dać, poświęcić też dla niego coś, coś dać w zamian. To jest bardzo proste, bo jeśli my komuś coś dajemy, mówimy mu miłym uśmiechem dzień dobry, no to trochę też oczekujemy, że ktoś nam też powie dzień dobry, wesołych świąt dzisiaj nie windzie, a po prostu, a jeśli to im coś nie odpowie, to czujemy się tacy trochę poszukani tą sytuacją. Tacy trochę z przykrością zostajemy, że myśmy coś dali malutkiego i chcemy dostać też coś maleńkiego. A to a... wtedy, jeżeli to jest duże, hmm. duże dawanie, prawda? Tak. A gdy ludzie rezygnują? z dóbr materialnych, ze stabilizacji, na rzecz pasji, czy to jest szkodliwe, czy nie? No to jest chyba raczej wybór. Myślę, że to jest wybór, no bo pasja też jest wielką wartością, chociaż niekoniecznie materialną wartością. Dzisiaj mamy bardzo duży nacisk młody, zwłaszcza ludzi, na materialne wartości, ale y, myślę, że pasja y, też się y, też jest wielką taką wartością, dla której y, to jest wybór. To jest też czasem konflikt, co wybrać. No, nie zawsze mamy i na jedno, i na drugie. Y, z takimi typaniami też przychodzą y, różne osoby w różnym wieku, co wybrać. W różnym wieku, naprawdę w różnym. A wyobrażam sobie, że pani też ma takich pacjentów, gdy e, przychodzą do pani pacjenci i mówią, że poświęcili miłość, na przykład ponowne małżeństwo, albo relację nieheteronormatywną w imię przekonań religijnych. Co pani takim ludziom by powiedziała? Ach. No tak, no jeśli dla kogoś wartości religijne są no, naprawdę takie głęboko przeżywane i utożsamione, ucieleśnione, że ktoś nie jest w stanie ich przekroczyć, to dobrze, żeby się tego trzymał po prostu. Ale to znowu jest ten konflikt, no i w tej w terapii my możemy rozmawiać o tym, czy ten konflikt da się jakoś inaczej rozwiązać. Ale rzeczywiście osoby głęboko religijne mogą mieć problem e, z ponownym małżeństwem na przykład i mają go. I wtedy no, pytanie jest co mamy wybrać, czy wybrać no, miłość do nowej osoby, czy jednak przekonania. To bardzo trudne konflikty są i czasami zajmuje to dużo czasu, żeby się żeby się, no jakby przekonać do tego. A jak wygląda pomoc psychoterapeutyczna w takich sytuacjach? Czy pani zadaje pytania, czy pani doradza? No, na pewno psychoterapia nie jest doradzaniem. Psychoterapia jest stwarzaniem przestrzeni do tego, żeby ktoś znalazł swoje własne odpowiedzi. Można powiedzieć, że no, tak trochę technicznie, ale to trochę będzie wytłumaczyło, e, o co chodzi, że kiedy osoba zadaje sobie takie pytanie i ma takie jak gdyby dwa różne zdania skonfliktowane, to można sobie wyobrazić, że ten jedno zdanie ma jakąś postać i to drugie zdanie ma też jakąś postać. Mogą sobie to jakoś wyobrazić, mogą sobie to narysować, mogą ustawić dwa dodatkowe krzesła i się na nich przesiadać. znaczy, Żeby najpierw być tą jedną stroną, powiedzmy, religijną bardzo, a, a potem być tą drugą, tą stroną uczuciową, a potem usiąść na tym trzecim krześle i i popatrzeć na to, posłuchać, e, zadać tym stronom pytanie, e, do tego się jakoś odnieść, żeby mm, no te dwie strony no jakoś doszły do konsensusu, doszły do jakiejś, e, do jakiejś wspólnej odpowiedzi. Czasem to jest bardzo trudne i długotrwałe. Mm -hmm. e, przed naszą rozmową przypomniałem sobie, E, Junga i tak zwaną e, projekcję odrzuconego cienia. E, mówię tutaj o mechanizmie obronnym, w którym człowiek e, przypisuje innym własne emocje i pragnienia i ten mechanizm, proszę mnie poprawić, bo mogę się mylić, kształtuje się w człowieku od dziecka. Dziecko zamiast prosić o pomoc dla siebie, organizuje pomoc dla swoich rodziców. Zamiast mówić o swoim bólu, mówi o bólu innych. W dorosłym życiu buduje swoją wartość na poświęcaniu się innym. Yy, czy z tego może być coś dobrego w ogóle? Dzieci są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ <śmiech> yy, opiekunowie są yy, osobami, które no, chronią ich życie. Dzieci chcą ochraniać swoich opiekunów, czasami nadmiarowo. Dzieci, no jak gdyby, próbują nieść ten los tych rodziców, żeby ich ochraniać. I to jest dla dziecka za trudne, za duże. Można to rozwikłać w terapii rodzinnej, ale jeśli dorosły niesie to dalej, no to potrzebuje uświadomić sobie, że każdy niesie swój los i że rodzice też nieśli swój, a on jako dziecko, no bo za mało, żeby im pomóc. No właśnie. Rzeczywiście takie, że niektóre osoby no, myślą, czy z własnego wewnętrznego pola projektują na innych swoje myśli i pragnienia, to prawda. Ale też jest jeszcze inne zjawisko, że upychamy czy jakby chowamy głęboko swoje własne pragnienia, nawet ich nie projektując do innych, tylko w ogóle sobie ich nie uświadamiając. Psychoterapia może być takim, taką przestrzenią, gdzie, gdzie się jakby puka do tych zamkniętych e, potrzeb i je e, uświadamia pacjentowi, czy pacjent sam sobie uświadamia o to, co ma ukryte. Więc z jednej strony ta nieświadomość, o której pani mówi, a z drugiej strony y, zagubienie. Żyjemy w czasach Wielu y, nachodzących na siebie, a jednocześnie sprzecznych narracji y, żyjemy w jakiejś kakofonii. Z jednej strony współczesność zachęca nas do jednostkowego przeżywania rzeczywistości, y, krzyczy do nas postaw na siebie, zasługujesz na najlepsze, liczysz się przede wszystkim ty. Inne narracje podpowiadają, że stawianie na siebie jest egoizmem, niechęć do poświęceń, też jest egoizmem i człowiek, co tu dużo mówić, może być w tym pogubiony. A istnieje według pani jakiś złoty środek? Jeśli tak, to na czym polega? Według no, mnie, no właśnie to tak trochę jest, że jak gest rąk. Jeżeli no, możemy rękę wyciągnąć do kogoś, Możemy mu coś dać, ale możemy też tą ręką, tą samą rękę skierować do siebie. Możemy tą ręką dotknąć czyjegoś serca, ale możemy tą ręką dotknąć swojego serca. No, serce jest metaforycznie tą miejscem emocji. Więc mogę być trochę dla ciebie, ale mogę być też trochę dla siebie. I sama świadomość, jakby taka refleksja nad tym, pomaga w tym, żeby no, szukać tego słowo złoty środek to może nie jest dobre określenie. Tej takiej przestrzeni, w której czasami jest może tylko za dużo dla kogoś, a czasami troszkę za dużo dla mnie i tak może to być trochę na zmianę. Ale do tego potrzebna jest świadomość tego swoich, swojego i czyjegoś emocjonalnego świata. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. czy Według Pani my, jako jednostki, poświęcając się, więcej tracimy czy więcej zyskujemy? No właśnie, teraz Pan powiedział słowo więcej. E, no, to nie jest taka prosta odpowiedź, a to już jest koniec tych pytań. Ani y, nie zgadzam się, że więcej albo mniej w jakimś kontekście, tylko to zależy od bardzo wielu różnych czynników, ale poświęcenie e, e, no kiedy czytamy o tym, że ktoś kogoś uratował, wyciągnął psa z jakiejś rzeki, to wszyscy to podziwiamy. To, to nie jest tak, że poświęcenie już nie istnieje w naszym współczesnym świecie. Jestem głęboko przekonana, że w środku mamy również tę część. Bardzo Pani dziękuję. Naszą gościnią była Jolanta Berezowska, psychiatra, psychoterapeutka i nauczycielka psychoterapii. Dziękuję bardzo. O ile profesor Tadeusz Gada i siostra Małgorzata Chmielewska zdają się być entuzjastami poświęcenia, o ile, o ile Jolanta Berezowska ukazała nam złożoność tego zagadnienia, o tyle nasz ostatni dziś gość ma raczej krytyczny stosunek do rezygnowania z siebie dla innych. Łączymy się z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem, publicystą, autorem książek. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, panie Macieju. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziś w Wielki Piątek y, rozmawiamy o poświęceniu, o wielu wymiarach poświęcenia, bo poświęcamy nasz czas, marzenia, aspiracje, pieniądze, kariery, czasem zdrowie, czasem miłość i inne relacje. Pan napisał, i to mnie bardzo zaciekawiło, że współczesność wymusza w nas gotowość do poświęceń, zmusza nas do bycia bohaterami naszych żyć. Czy mógłby Pan rozwinąć tę myśl? Nie wiem, czy do poświęceń, ale w każdym razie z pewnością do tego, żebyśmy to nasze życie na różne sposoby projektowali, inwestowali w nie, żebyśmy odnosili sukces, żebyśmy byli w stanie sprostać rozmaitym bardzo wyśrubowanym nieraz wzorcom i standardom, które w tej naszej kulturze funkcjonują. I oczywiście w jakimś sensie to można interpretować tak, że to jest coś, co od nas wymaga nie wiem poświęcenia czasu, wysiłku, naszych zasobów itd. Ale ja jednak myślę, że w tym pojęciu poświęcenia no, jest jakiś rodzaj, powiedziałbym, przekraczania swojego ja, przekraczania siebie. Takiej ofiary, jaką się niejako z różnych swoich no, przyjemności, potrzeb składa na rzecz czegoś istotniejszego, ważniejszego niż nasze ja, nasz dobrostan. I tak na to patrząc, to mam wrażenie, że kultura, w której żyjemy, raczej właśnie do poświęceń nas nie zachęca. Raczej w nas trenuje egoizm, egocentryzm, takie skupienie na sobie. Więc tutaj takie paradoksy tego poświęcenia różnie rozumianego jakoś można wskazać. Zgodzi się z, z panem w pełni, że żyjemy w czasach, które krzyczą ja, ja, ja, uczą nas właśnie tego egocentryzmu, egotyzmu i oduczają nas poświęcania, Natomiast ja zrozumiałem, a czytałem pańskie książki i, i, i pańskie teksty, że pan właśnie uważa, że te współczesne czasy wymuszają na nas wiele różnych jakby rodzajów tego poświęcenia, co z kolei prowadzi ludzi do bezradności? Tak, jakkolwiek właśnie wciąż bym problematyzował to pojęcie. To znaczy rozumiałbym je raczej jako coś w tym pozytywnym, pozytywnym sensie, takim sensie jaki nadaje temu na przykład tradycja chrześcijańska, jako wykraczanie poza ja, Natomiast ten trend w kulturze, który mamy, to jest taki trend, który nas, w tym ja, coraz bardziej zamyka i każe nam właśnie patrzeć na, na nas samych, na jednostkę, na indywiduum, jako właściwie na podstawowy punkt odniesienia. I, i w tym sensie oczywiście jest tak, że Dzisiaj jednostka, która jest wprzęgnięta w tę całą sieć no, rozmaitych wymagań, oczekiwań, wzorców, która też nie ma do dyspozycji zbyt wiele takich treści, symboli, obszarów w kulturze, w których jest w stanie konfrontować się ze swoją słabością, bezradnością, skończonością, śmiertelnością, porażką. Smutkiem no, z tym wszystkim, co właśnie nam pokazuje, że nasze aspiracje, nasza wola, nasze pragnienia, nasze marzenia, to nie jest wszystko i że rzeczywistość wcale nie musi im odpowiadać tak, jakbyśmy chcieli. Więc im mniej tej przestrzeni w kulturze mamy, tym potem dotkliwie myślę nas ta bezradność dotyka w momencie, kiedy znajdujemy się w jakiejś sytuacji straty śmiertelnej choroby kogoś bliskiego rozstania, porażki, utraty pracy, zderzenia ze starzeniem się, przemijaniem, czasem i tak Pan, jeśli dobrze rozumiem, w takich sytuacjach, o których pan teraz wspomina, proponuje coś co nazywa pan racjonalnym współczuciem. Czym jest to racjonalne współczucie? To jest taka kategoria, o której yy, przeczytałem kiedyś u Pola Bluma, to jest yy, kanadyjski psycholog bardzo ciekawy. On yy, no, różnymi rzeczami się zajmował, ale między innymi badał zjawisko empatii, i tej empatii poświęcił książkę pod przewrotnym tytułem Przeciw Empatii. No i właśnie <śmiech> Blum twierdzi, że. Empatia, czyli taka dyspozycja do tego, żeby odczuwać stany mentalne, emocjonalne inni, innych ludzi, to jest coś, co ma swoje bardzo pozytywne funkcje, ale ma też liczne ograniczenia i minusy. Te pozytywne funkcje ograniczają się do pewnej zamkniętej, niewielkiej wspólnoty. Blum patrzy na zjawisko empatii jako na pewną funkcję, dyspozycję ewolucyjnie w nas wykształconą, która ma na celu zacieśnianie więzi w obrębie tej najbliższej grupy, najbliższej wspólnoty. No to wiąże się oczywiście z tym czasem, kiedy ewolucja kształtowała jednostkę człowieka w taki, a nie inny sposób, żeśmy wtedy funkcjonowali, żyli. To dzisiaj powszechna dosyć teza u psychologów ewolucyjnych, że ewolucyjnie to jesteśmy ukształtowani do funkcjonowania w małych plemionach, a nie, a nie w społeczeństwie globalnym. No ale Bloom mówi, właśnie to ma swoje poważne konsekwencje, bo my tą empatię mamy wprawdzie, ale ona przede wszystkim działa w odniesieniu do tych, którzy są tacy sami jak my albo podobni do nas. Wyglądają tak jak my, zachowują się tak jak my, mają podobne systemy wartości, podobne totemy są dla nich ważne. Natomiast nie działa, albo wręcz jakby zamienia się w swoje przeciwieństwo w momencie, kiedy pojawia się inny, obcy. No, on w ten sposób też tłumaczy te mechanizmy, że często ludzie, którzy w obrębie własnego społeczeństwa, własnej wspólnoty zachowują się etycznie, są bardzo porządnymi obywatelami w momencie, kiedy dochodzi do jakichś sytuacji, kiedy... Kiedy wybucha wojna albo kiedy są jakieś inne okoliczności i mają władzę nad tymi, którzy są zdefiniowani jako obcy, wrogowie, inni, no to potrafią zachowywać się z najwyższym okrucieństwem, bo u nich ta empatia nie działa. No więc on, on proponuje to racjonalne współczucie jako taki rodzaj, powiedzmy, postawy etycznej, która łączy w sobie zarówno tą, ten wymiar emocjonalny, jak i intelektualny. I, bier, i, i, I powiedziałbym w tym kontekście, o którym rozmawiamy, jakoś ogranicza się czy sprowadza do tego, że, że, że, za, że zaczynamy przyglądać się sobie no, w takim kontekście funkcjonowania w rzeczywistości społecznej, pośród innych ludzi podobnych do nas, też odczuwających ból, też mających rozmaite frustracje, też konfrontujących się z bezradnością, też doświadczających bólu, cierpienia, skończoności, lękających się śmierci i staramy się y, to wszystko właśnie uwzględniać, brać pod uwagę, kształtując nasz sposób bycia, nasze wartości, nasz modus operandi w życiu społecznym. Czy mm Dobrze -hmm. ja zrozumiałem, że myślenie o empatii, o wytwarzaniu empatii społecznej w takim razie, o takiej skłonności, o, umie o umiejętności do, do poświęcenia się jest naiwnością, jest takim romantyzowaniem rzeczywistości? Pewnie może być, jeśli to właśnie oprzemy tylko i wyłącznie na empatii jako na pewnym stanie wewnętrznym, który w nas się wytwarza, kiedy mamy kontakt z kimś cierpiącym albo z kimś doświadczającym frustracji. No bo jeśli tylko na tym będziemy polegać, to rzeczywiście w przypadku jednych nam się te emocje uruchamiają, a w przypadku innych nie. I w tym sensie w ogóle to zjawisko powiedziałbym takiej daleko idącej, nazwijmy to, Terapeutyzacji yy, języka, którym mówimy, naszego myślenia o świecie, także myślenia dotyczącego spraw społecznych, ta taka dominacja yy, języka pop psychologii. Ona właśnie no, wbrew pozorom ma pewne konsekwencje bardzo poważne, czy może mieć konsekwencje bardzo poważne, takie mianowicie, że mój stan emocjonalny, mój dobrostan, moje samopoczucie staje się taką podstawową busolą, takim podstawowym moim narzędziem orientującym mnie w świecie spraw społecznych, w świecie moralności i tak i ten język, powiedzmy dawny w cudzysłowie, w którym mówiliśmy o zobowiązaniach moralnych, o tym, że wobec na przykład cierpiących i słabszych zobowiązani moralnie jesteśmy do niesienia im pomocy, bez względu na to, jak się czujemy w trakcie tego, albo jak to na nas działa w sensie psychologicznym, wydaje mi się takim językiem, który warto odzyskać dzisiaj. Pełna zgoda, zgadzam się z panem. E, socjologowie i filozofowie zajmujący się współczesnością mówią też często o rozbiciu świata przeżywanego bezpośrednio, a co za tym idzie o powierzchownych relacjach budowanych na doświadczeniach medialnych, choćby o miałkości komunikacji przeniesionej do internetu. To sprawia, że człowiek nie musi już Pamiętać o innych ludziach, wystarczy jedynie ich pamiętać, a może nawet mniej, wystarczy być podłączonym do sieci, która przypomina nam o istnieniu innych ludzi. Jestem ciekawy, co według Pana tracimy, gdy ulegamy tym zjawiskom, gdy rezygnujemy z coraz większej ilości aspektów dbałości o innych ludzi. No, wydaje mi się, że, że tutaj na, na kilku poziomach ten problem się odzwierciedla. Przede wszystkim, i to jest też, myślę, widoczne bardzo, jak się przypatrzymy temu, jak brutalna staje się ta wirtualna rzeczywistość, jak brutalny jest język mediów społecznościowych, co tam się wylewa z ludzi a co przecież na co dzień jakoś nie jest aż tak bardzo widoczne. Pewnie pan i wielu naszych słuchaczy znają takie przypadki osób, które w świecie realnym są bardzo sympatyczne, miłe i zachowują się etycznie i, i, i są w porządku, można na nie liczyć. Natomiast w świecie mediów społecznościowych zamieniają się w jakichś agresorów żyjących nienawiścią, to jest dosyć... Ja w szczęśliwej nieświadomości takich osób. No to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Natomiast, natomiast no jest to zjawisko, które jakoś tam występuje I, i też w ogóle jest tak, że wie pan, wchodzimy do tych mediów społecznościowych i zalewa nas trochę ta fala agresji i, i, i insynuacji nienawiści i tak dalej, a, a jednocześnie jak funkcjonujemy powiedzmy w takim normalnym świecie to, to tego nie postrzegamy, przynajmniej nie aż w takiej skali. I wydaje mi się, że te obserwacje, które mówią, że nam się rzeczywiście układy nerwowe ukształtowały na poziomie tej funkcji mentalizacji, czyli zdolności do widzenia innego jako obdarzonego podmiotowością, najkrócej rzecz ujmując, jako kogoś, kto też ma takie cechy, jakie i my mamy, też jest świadomą istotą, też przeżywa emocje, boli go, cieszy się i tak dalej, że ta skłonność czy umiejętność, dyspozycja niezbędna w ogóle do funkcjonowania społecznego, ona działa bardzo dobrze w warunkach trójwymiarowej rzeczywistości, kiedy mamy te istoty naprzeciwko siebie, które mamy mentalizować. A mózg nam już tak nie działa w momencie, kiedy obstrujemy z awatarami i to y, widać moim zdaniem bardzo w mediach społecznościowych. Ale tutaj y, poza tym to jest jeden element moim zdaniem y, też bardzo niepokojący, który się wiąże i z mediami społecznościowymi i z rozwojem w ogóle wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji również. To znaczy y, taki rodzaj y, absolutnej afirmacji wszystkich naszych potrzeb, oczekiwań, taka możliwość doskonałego projektowania sobie wszystkiego co jest jakoś dla nas nie wiem uwodzące, ciekawe, potrzebne nam, dające nam zadowolenie, gratyfikację i tak i idąca z nią w parze możliwość eliminowania wszystkiego co budzi jakikolwiek dyskomfort czy dysonans z pola widzenia naszego i to poczynając od algorytmów, które kształtują nam przekaz, który dostajemy w mediach społecznościowych, taki, żeby nam potwierdzał te przekonania, które już mamy, to różne formy wirtualnych przyjaciół albo wirtualnych kochanków czy kochanek już rozwija się ten segment rynku bardzo owocnie. W połączeniu z technologią wirtualnej rzeczywistości, i y, możliwościami sztucznej inteligencji myślę, że niedługo będą już naprawdę bardzo zaawansowane narzędzia do takiego bardzo głębokiego doświadczania kontaktu z kimś y, seksualnego, miłosnego, erotycznego który będzie pozbawiony y, tej komponenty realności, a zarazem doświadczany przez nas jak, jak najgłębiej realny. I wtedy tego typu sytuacja, kiedy dostajemy tutaj y, w tej sferze wirtualnej coś, co absolutnie wypełnia nasze wszystkie marzenia i nie wiąże się z żadnym dyskomfortem, to to coś będzie nieskończenie bardziej atrakcyjne dla nas niż kontakt z żywym człowiekiem, który zawsze frustruje na jakimś poziomie, w którym zawsze musimy się do kogoś dostosować, musimy być z Jest też, wiąże się oczywiście ze zobowiązaniem i tak dalej. No problem polega na tym, że tego idealnego, wirtualnego kogoś po prostu nie ma, że on jest pewnym produktem również yy, przez konkretne korporacje sprzedawanym nam. Yy, to jest coś, czego często nie widzimy, bo nasz umysł o tym zapomina. A może z jednej strony coś tam o tym wiemy, ale z drugiej strony to doświadczenie kontaktu z kimś, nawet z chatbotem rozmowa już tak działa. Jest tak przemożne, że tam po drugiej stronie jest ktoś, kto się, na nas, kto się, kto się o nas troszczy, kto, kogo my obchodzimy, kto jest bardzo nami zainteresowany, i tak dalej. To jest tak przemożne, że można nie pamiętać właściwie, że to jest wszystko iluzja. I to mi się wydaje najbardziej niebezpieczne. E, odejdźmy teraz, proszę, na moment od aspektów technologicznych, od tego, jak nowe technologie determinują nasze życie, ale ja powrócę do tego pytania w aspekcie czysto ludzkim. Co według Pana tracimy, rezygnując z coraz większej ilości aspektów dbałości o drugiego człowieka? No, tracimy, tracimy głębię, myślę, więź, tracimy tracimy rzeczywistość i tracimy też szansę na to, żeby ktoś na nas umiał popatrzeć, zobaczyć nas, zatroszczyć się o nas, kochać nas, przyjąć nas i tak dalej, bo jeśli my tego nie robimy, no to maleje szansa, że ktoś zrobi to dla nas po prostu. Hmm. Na koniec zapytam pana jeszcze o jedność. Pan pozwoli, czy Gdybyśmy zrobili sobie teraz taką przebieżkę po historii powszechnej, to czy odnalazłby Pan e, człowiek, który, tak to rozumiem, stawia na racjonalność i powściągliwość, e, a nie na emocje? Czy odnajduje Pan w historii przykłady osób, które coś znaczącego poświęciły dla innych ludzi, a co wywołuje w Panu, Wzruszenie znów posługuje się tym językiem psychologii. Hmm. No na pewno, wie pan, ta cała nasza kultura jest zorganizowana wokół postaci, która poświęca życie na rzecz innych, czyli Jezusa Chrystusa. To jest jakby centralny symbol kultury chrześcijańskiej i, i taki powiedziałbym punkt odniesienia podstawowy, jeśli chodzi o tego typu postawę I, i naturalnie w historii myślę mamy całe mnóstwo ludzi którzy na różne sposoby niekoniecznie ponosząc ofiarę aż tak daleko idącą ale rezygnując z rozmaitych nie wiem swoich komfortów czy, czy, czy różnych karier i tak dalej, no właśnie na rzecz innych się Poświęcały. Ja myślę, że nie trzeba szukać, wie Pan, w historii, choć ona podsuwa mnóstwo takich postaci. Ja myślę, że każdy z nas ma w rodzinie takie osoby po prostu. Takie osoby, które na rzecz innych y, rezygnowały z wielu różnych swoich y, może pragnień, może oczekiwań, może marzeń, może po prostu różnych komfortów, wygód itd. i tak dalej. I na rzecz. Y, na rzecz y, innych właśnie to poświęcało i myślę, że w ogóle święta to jest taki dobry moment, żeby sobie te osoby przypomnieć i jakoś je docenić na, na, właśnie na, na swój sposób. Piękniej tej rozmowy nie zakończymy. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Tomasz Stawiszyński. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu za czas spędzony z nami i życzymy spokojnych świąt. Adam Chrynkiewicz, Michał Kowarski i Maciek.